Wibracja 69 Ołtarz Boskości Fizyczna przestrzeń, w której oddaję część boskości, stała się nieodłączną częścią mojego życia. Kryształy i posążki nie uczynią cię bardziej uduchowioną osobą. Pomimo to fizyczna przestrzeń w zaciszu domowym lub biurze, która reprezentuje bezwarunkową miłość, pomaga utrzymać wibracje na wysokim poziomie. Kiedy dorastałem, Interesowałem się różnymi religiami i szybko zmontowałem sobie niewielki ołtarzek. Miałem tam pogańskie rysunki, kryształy, posążek Ganesza, hinduskiego bóstwa pod postacią słonia i inne duchowe bibeloty. Trzymałem tam również moją talię kartanielskich oraz mały stosik ulubionych książek. Dzisiaj duchowe ołtarze towarzyszą mi na każdym kroku. W salonie mam ołtarzyk z posążkami hinduskimi oraz oprawione zdjęcie Jego świątobliwości Dalaj Lamy. Moja sypialnia to duchowa jaskinia, telewizor zakryłem szalem, bo nigdy nie oglądam. Na ołtarzu mam wielki posąg Ganesza, kryształy obok łóżka i wołokiego z gwiezdnych wojen dla równowagi. Wyznaję też zasadę, że sypialnia jest miejscem, gdzie mogą znaleźć się tylko duchowe lektury. Ponieważ wierzę, że książki niosą ze sobą wibracje, a duchowa tematyka wytwarza o wiele intensywniejszą energię niż horrory. Ołtarze nie muszą być wyszukane. Możesz ustawić tam zdjęcia ukochanych osób, kwiaty, kryształy lub wszystko inne, co według ciebie reprezentuje pozytywność, miłość i poczucie połączenia z boskością. Wierzę. Że ołtarz jest fizycznym odzwierciedleniem naszego umysłu i wszystko, co tam umieszczamy, jest darem ofiarowanym boskości. Dla mnie świetnym przykładem jest Ganesz, który jest hinduskim bóstwem usuwającym przeszkody. Kiedy siedzę przed ołtarzem, oczyszczam umysł z blokad. W podróż zawsze zabieram ze sobą kilka duchowych przedmiotów i ustawiam w pokoju hotelowym lub na stoliku na scenie podczas prezentacji. To piękny rytuał. Wibracja na dziś. Przeznacz w swoim domu konkretne miejsce na uczyszczenie boskości. Jeżeli wybrałeś je już wcześniej, upiększ je jeszcze bardziej. Zgromadź zdjęcia, kwiaty, świece, obrazki, kryształy i wszystko co pomoże ci w złożeniu czci boskości. Pomyśl, że wszystkie te bliskie ci przedmioty są miłością. Oczyść wybrane miejsce i stwórz swój ołtarzyk. Siadaj tam zawsze, kiedy poczujesz spadek wibracji, kiedy będziesz składał podziękowania, opisywał swój postęp, odmawiał modlitwy, lub zawsze, gdy będziesz potrzebował odrobiny miłości. Pamiętaj, że to miejsce reprezentuje Twoją wewnętrzną moc. Podziel się wibracją dekoruje ołtarz mojego umysłu i wiem, że jest tam ze mną boskość.